Skarbnik Pana Burmistrza. Witam Panie Pawłodawcy. Witam przybyłych mieszkańców naszego miasta na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że otwieram 51. sesję Rady Miejskiej w Kowale na 29 kwietnia 2013 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektów uchwał. A. Zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Kowary. B. W sprawie dopłat dotarów za zbiorowe zapraszenie wodem zbiorowe prowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. C. W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Punkt czwarty, zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa z prawnych. Chciałbym zabrać głos w sprawie porządku obrad. Nie widzę. Przystąpię do przegłosowania. Kto z Państwa Różanek jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam przyjęcie porządku obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektów uchwał. Jako pierwszą mamy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Kowal. Proszę Panie Burmistrzu z projektu uchwały. in yeah. general. na te rozpoczęcia Trzeci kwartał 2013, przewidywane zakończenie kwartał 3 2013. Szanowny Panie Radny, ja panu, a Pan że musimy zmienić cały projekt rewitalizacyjną? Ja wiem, tylko chciałem się, do... Panie Burmistrzu, ja chciałem się, chciałem się dopytać co do danych, które znajdują się w tej, tym załączniku do matrycy, jest, to jest to załącznik integralny do uchwały, którą mamy podnieść dzisiaj. W związku z powyższych chciałbym uzyskać pewne informacje dotyczące tego, tego załącznika. No to tłumaczę Panu, że musimy dokonać kontekcja... zmian Rozumiem. Chciałem zadać kilka pytań co do tej matrycy. Czy mogę, czy jesteś w stanie mi wyjaśnić? Chciałem się zapytać ile będzie kosztowało, będą całkowite wydatki związane, tak? Tu jest przedstawione 3 miliony pięćset sześćdziesiąt cztery zł siedemset zł groszy. Taka będzie kwota tego yy, rewitalizacji Centrum Wczesnej Prawidłatki Zdrowotnej przy, yy, w pobywym budynku PTDK w Kowarach? Czy taka kwota, jak chcę odpowiedzieć, czy taka kwota ma być przeznaczona na, na, na, na tą coś, zatem tej grupy, tej grupy jest beneficentem będą przede wszystkim dzieci i młodzież skoro, w szczególności dzieci uczestniczące, uczęszczające do szkoły podstawowej nr 1 w Kowalach oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne. Tutaj zauważyłem pewne tak zwane ryzyka, które w tej tabeli zostały wyrzucone i między innymi są one są one takie, brak zainteresowania funkcjonowaniem centrum zmniejszającym się liczbę dzieci, następne ryzyko niesolidne i, na, i nierzetelne wykonawstwo i brak zainteresowania funkcjonowaniem placówki i zmniejszeniem się liczby dzieci w szkołach podstawowych. Ja chciałem tu przeczytać jeszcze Państwu, co będzie zrobione w ramach tych pieniążków, to są dla tego jest to, to oczyszczenie powierzchni pomierz, działki i, I przebudowa pracy rozbiórkowej, podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej i przebudowa wewnętrznych pomieszczeń obiektu pod kątem przystosowania e, na sale metodyczne i e, terapeutyczne e, terapety, e, oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Dobudowa klatki schodowej zewnętrznej z platformą dla niepełnosprawnych, modernizacja i przebudowa istniejącej podłogi. Trocinowej na Gazową, remont pomieszczeń zewnętrznych i części budynku promocja. Chciałem tutaj sytuacja... Ja, co, przepraszam, ja, ja chciałem jeszcze... To, Panie Zbyszku, jest taka sprawa, że to było omawiane e, kilkukrotnie i cały projekt był przedstawiony e, wszystkim radnym i wszystkie, wszyscy radni zostali zaznajomieni z projektem e, całości e, rewitalizacji e, tego terenu i tego budynku. Także my nie musimy e, po raz drugi jak gdyby e, być powiadomieni przez Pana o tym, co jest w tym projekcie. Może nie wiem, czy, dlatego, jest, że pan dlatego, miał, czy, czy Poruszyłem ten projekt, to, projekt to. poruszyłem uwagi na to, że zmieniły się według mnie tutaj ta kwota, bo tam mieliśmy kwotę chyba troszeczkę mniejszą wcześniej za, e, zabezpieczoną na, na tą inwestycję, a w jest, jest kwota 3 miliony pięćset dlatego o tym mówię. Tutaj chciałem się zaznaczyć, że proszę niech Pan Mazurak kończy. Pani. Chciałem jeszcze dodać, że to tak sama sytuacja wyjściowa, to jest napisane, że obecna barwa szkoły, w skład której wchodzą zabytki, budynki, zabytkowe budynki jest przeznaczona do potrzeb nowoczesnej szkoły. Ja byłem przekonany i powiem szczerze, może nie do końca tego, byłem przekonany, że obiekt ten po PTTK będzie powiedzmy obiekt wykorzystany do powiększenia ilości klas lekcyjnych i tak dalej, ponieważ z tego co wiem powiedzmy szkoła numer jeden boryka się powiedzmy tutaj z trudnościami powiedzmy lokalowymi dla dzieci w chwili obecnej, jest dosyć spore zagęszczenie i takie moje były wizje. Dziękuję. Proszę bardzo. I'm Przechodzimy do punktu trzeciego B. To jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zapatrzenie wody i zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Projekt uchwały uchwały połączony w Komisjach Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Proszę Pana Przewodniczącego o Został opinię. pozytywnie, pozytywnie zaopiniowany. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Czy ktoś z Państwa Panów Radnych ma pytania do projektu uchwały? Zaproszę bardzo. Proszę Pana. Y, y, jak wynika z paragrafu pierwszego, do ustęp trzeci. dokładnie ustala się, ustala się w ustępie 1 i 2 dotyczą taryf prowadzonych zgodnie z wnioskiem katowskiego w temu doczemu i projdziemy z dnia 14 czerwca 2012 roku obowiązywać będą do 1 maja 2000, od pierwszego. Od 1 maja 2013 e, roku e, ro, do końca obowiązywać. Tak rozumiem z tego, że e, wzrost, bo tak trzeba powiedzieć wzrost dla mieszkańca e, opłat za wodę i ścieki, który nastąpi z dniem 1 maja na kwotę 17 ,25 zł 25 groszy będzie obowiązywało tylko do końca obowiązywania taryf, to znaczy do dnia, czemu nie skłamał, 23 sierpnia 2013 roku. Tutaj na podstawie przedstawionych kalkulacji przez panią skarbnik jak i inne osoby okazuje się, że w uzasadnieniu mówi się, że Tutaj zabraknie na pieniędzy Na te dopłaty, ponieważ mamy tylko zabezpieczone kwotę, tak jak tutaj piszę w rozumieniu, 1 600 600 w skali roku 2003 roku i powstaje wydobór w budżecie miasta w wysokości 891 150,94 y, zł. Ja tutaj taką posiadam tabelę. Arkusz numer 1, z którego wynika, że za styczeń 2013 rok zapłaciliśmy tutaj dopłaty, nie wiem tylko to, to, to, to, nie, to, jakie to są ujęcia w czy w brutto, bo nie mam określenia tych tutaj sum, które są z tyłu, jeżeliśmy zapłacili tutaj dopłat, a to jest tabela taka i ona mówi, że w 2000 w 13 roku w styczniu dopłaty kształtowały się w kwocie, żebyśmy tu nie skłamali, w kwocie, w kwocie troszeczkę niższej 156 056 987 zł i 2 grosze tak przynajmniej tutaj sobie, przepraszam w grudniu. Za grudzień 2012 rok zapłaciliśmy, tu się podaje 167 545 złotych i 98 groszy. Tutaj z tej tabeli wynika, że to jest kwota 156 987 groszy i 2 groszy. Proszę Państwa, ja chciałem przedstawić parę takich faktów. Ta tabela pokazuje nam zużycie wody, zuży odniósł ścieków i dopłaty, jakie Urząd Miasta ponosił w latach 2011, 2012 i styczeń i luty 2013 oraz wykonanie do roku tego. Chciałem powiedzieć Państwu, że w roku 2011 wykorzystano kwotę dom w wysokości 76% i 74%. W 2012 roku wykonano tą, yy, tą, yy, wykorzystano tą kwotę w, yy, w 77% 99%, no i 99% w związku z powyższym tutaj nie nastąpiło przekroczenie tej kwoty 1600 zł reasumując powiedzmy tutaj w roku 2012 zostało nam z wody i ścieków, gdzie zawsze mówili, że te środki powinny być przeznaczane tylko samym w samym kierunku, została nam kwota 692 136,17 136 17 groszy. Taka kwota była na koniec roku 2012 zaoszczędzona w wyniku powiedzmy takich mniej. Twierdzono, że nastąpiła drastyczne wzrost, powiedzmy, czy powiedzmy nie, nie mające tendencji spadkowej pośród rzysie wody. Proszę Państwa, wprowadziliśmy tutaj dniu 18 września 2012 roku podwyżkę zgodnie z wnioskiem taryfowym KSWiK i tak byśmy skalkulowali, że dopłata dla mieszkańca była, która powiedzmy de facto Płatność za jeden metr wody i ścieków na mieszkańca wynosiło 15 zł. Ja mając tą tabelę tu na, u, u siebie, tak samo czytam. I tutaj proszę Państwa widać, bo trzeba powiedzieć, że za miesiąc wrzesień, bo spisywane liczniki były za miesiąc wrzesień, październik i w październiku de facto przyszły, przyszły rachunki. Opieram się to o Bichlową Równie, bo tam powiedzmy zamieszkuje i tak przynajmniej u nas jest spisywane co dwa miesiące. I tutaj na podstawie tej tabeli widać normalny spadek. Mogę przytoczyć powiedzmy w listopadzie 2011 roku była zużycie 32 731 metrów, a natomiast w tym samym okresie 2012 już było 296 000 metrów, 296 221 metrów. Później mamy grudzień. Tutaj mamy podane w 2012 305 05 metra, a w 2012 jest 229073 22, 229 metra. W każdym razie są tutaj wyszczególnione rodzaje wody, ścieki, jeszcze dochodzi do oczywiście, jest taki jeden element jak beczko wodzy, ile oddają metrów. Wynika z tego, że od momentu wprowadzenia tej podwyżki spadł, następuje realny spadek tutaj zużycia wody, jak i ścieków. Poprzez spadek realnych ścieków i, i wody wiadomo, że w tym wypadku zmniejszają się koszty, powiedzmy, dokład, ponieważ te środki, które idą z urzędu są, są tutaj mniejsze, bo jest mniejsze zużycie. I tak, proszę Państwa, 23 kwietnia wydano, jak z informacji wynika, 790 459 zł i 66 groszy. I od maja pozostało do listopada nam <coughs> kwota, którą posiadamy, 788 848 zł. I jeżeli byśmy tą kwotę, proszę Państwa, bo tutaj mówimy o 7 miesiącach do listopada, bo z tego co wiem, że ludzie jest płacony w styczniu. No to jeżeli byśmy tą kwotę podzielili przez 7 miesięcy, to wychodzi, że miesięcznie byśmy dopłacali do tych dwóch grup, grup taryfowych kwotę 112 692 zł. Jeżeli byśmy tutaj wygospodarowali tą kwotę, którą mamy tutaj w uchwale budżetowej o 510 10 tysięcy, no to wiadomo, że ta powiedzmy już dopłata yy, byłaby to kwota 1 298 dziewięćdziesiąt zł i rady siedem podzielony przez siedem tysięcy wyszłoby nam po razu, do, yy, kwota dopłaty miesięcznej 185 osiemdziesiąt zł złotych i 97 groszy. A jeżeli byśmy tylko do września dodali, to dali, tutaj mam mówić tego, to by wychodziła kwota miesięczna dopłat w kwocie 259 656 96 groszy. Ja patrząc na te przeliczenia uważam, że po pierwsze podjęta uchwała w dniu 6 grudnia 2012 roku mówiąca o dopłatach dla mieszkańców Kowar powinna być akceptowana i wykonana przez burmistrza miasta Kowar ponieważ jest to prawo stanowione miejscowe. W związku z powyższym chciałem zaznaczyć, że budżet został przez Radę Miejską zatwierdzony w końcu stycznia. W związku z powyższym było to obowiązkiem osób, które tworzyły budżet, aby powiedzmy przygotowały się do znalezienia pieniędzy i wyliczenia, bo jeżeli mamy taką tabelę, to możemy sobie bardzo łatwo wyliczyć. Jest to tabela z oczywiście, nie tam z ulicy i można było wyliczyć powiedzmy zużycie wody, zużycie powiedzmy tutaj tego płatnej za wodę, ścieki, jak i powiedzmy tutaj z beczkowo w metra sześcienny. Jest to kwota taka nie inna, Wtedy, że tutaj opieramy się tylko na suchym dopłacie szerszu dzierżawnego i innych opłat w kwocie miliona sześćset 000. tysiące. Uważam, że z uwagi na yy, zły stan, a więc można powiedzieć bardzo duże bezrobocie jakim i brak miejsc pracy w Kowalach jak i ułożenie naszego społeczeństwa powinniśmy tutaj zrobić wszystko, aby powiedzmy ta dopłata, jaka w chwili obecnie istnieje, istniała, istniała tutaj przynajmniej do końca taryfy obowiązującej, bo takie były założenia tutaj wnioskodawców w tej kwestii. Na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że można znaleźć środki, bo były rozmowy prowadzone na komisji, co powtarzałem wielokrotnie, że tutaj powiedzmy scedowano znalezienie tych pieniędzy w budżecie poprzez radnych. Ja uważałem i uważam tutaj powiem, że jeżeli powiedzmy Yy, tutaj wyraźliśmy dobrą pole, to wszyscy możemy je poszukać. Znalazły się te pieniądze z tego co wiem, przynajmniej tak wynika tu jest projektu zmiany uchwały w budżecie. Te 510 tysięcy. Mówiono, że nie ma, jednak jakieś te pieniądze powiedzmy zostały tutaj znalezione. Ja proszę Państwa yy patrząc po tych kwotach, bo dlatego nie, nie powiedziałem bez oceny tej że miesięcznie byłoby to 185, jeżeli przez do Września do 259. Mówiłem w ten sposób, ponieważ patrzę na kwoty i dopłat, które powiedzmy w tych samych powiedzmy tutaj okresach były w 2012 roku. Chcę zaznaczyć, że do października 2012 roku one były, były różne. I tak tutaj przedstawia ta tabela przeważnie następował okres spadkowy. Największy okres spadkowy i tak i takowy będzie, yy, będzie zawsze w momencie, kiedy yy, ceny wody i ścieków są podnoszone do góry, ponieważ społeczeństwo i tutaj nie, nie trzeba powiedzieć ani w różny sposób, że powiedzmy tutaj takich oszczędności na sprzedaży wody i ścieków tego. Jestem zdziwiony, że powiedzmy tutaj tylko w e, proponowanej uchwale gwarantujemy dopłatę w do, e, wysokości 92 groszy i 6 i 7 groszy do e, 92 groszy do grutta, bo chodzi, bo, chodzi o metr wody i 6,07 07 do każdego metra 67 odprowadzania. <klujny> tak chwili obecnej, tak projekt uchwały przedstawia jeżeli byśmy przeanalizowali to uważam, że niektóre sprawy finansowe powinny być odroczone, a wręcz powiedzmy przesunięte na inny termin. Chodzi mi o inwestycje niektóre aby powiedzmy w pierwszej kolejności zabezpieczyć tutaj byt i możliwość funkcjonowania mieszkańców Kowalek. Trzeba takie kiedyś ładne powiedzenie, że powiedzmy tutaj będzie powstawało dużo powiedzmy dużo powiedzmy, obiektów czasowych i tak dalej. I tak dalej. Proszę Państwa to jest ogromna kwota 17,60 to jest ogromna kwota. Chcę powiedzieć, że w chwili obecnej miasto Kowale znajdują się na 14, na 14 miejscu w Polsce pod względem ceny wody i ścieków, a po wprowadzeniu tej zmniejszonej dopłaty znajdziemy się na pierwszym. Najwięcej w chwili obecnej jest gmina Białogard Tma i mieszkaniec przy płacie 36,21 metro. W chwili obecnej płaci za, za metr wody płaci 16 około 16 zł. No będziemy płacili 17,25 Podam brutto przykładowo najbliższą, bo stolicą naszego województwa jest Wrocław, no to mamy tutaj podane woda 4,15, ścieki mamy 4,39. razem mieszkańcy Wrocławia płacą 8 ,84 zł. 84 grosze. Można poszukać dalej Łódź, woda i ścieki 7 zł. Dlatego bardzo, ja chciałem... że na temat Panie, Panie Zbyszu. Przypominam, że... Pytam się, czy ma Pan jeszcze coś w sprawie projektu uchwały? W sprawie uchwały chcę, chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z tymi wyliczeniami, i municjami, które są w uzasadnieniu, ponieważ uważam, że powiedzmy z tej pieniądze na dopłaty dla mieszkańców powinny być jeszcze znalezione przez, przez Burmistrza naszego Kowar i pomoc powiedzmy w tej w funkcjonowaniu tutaj mieszkańców, ponieważ opłaty za ścieki są bardzo wysokie w gminach ościennych są o wiele niższe. Przykład mądrego miasta, który jest skarpać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Eee, pan Paweł, o głos, ale może ja jako pierwszy eee, odpowiem jakby krótko na jedno z pierwszych pytań, które Pan Mazurek zadał odnośnie dlaczego projektu uchwały jest przygotowany do końca obowiązywania taryf. Ja konsultowałem to z Panią mecenas też zaraz poproszę Panią mecenas o wyrażenie opinii prawnej, którą mi przesłała pisemnie na maila. Rada nie mogła podjąć uchwały do końca roku 2013 i nie może podjąć takiej uchwały. Może zgodnie z przepisami podjąć uchwałę do dnia obowiązywania taryfy. Nie możemy podejmować poza dzień obowiązywania taryfy do wirtualnej ceny, której nie znamy, jaka będzie obowiązywała w miesiącu wrześniu, w paśredniku i grudniu. To jest, to jest jakby Pierwsze, co chciałem odpowiedzieć, zresztą zaraz proszę Panią Mecenas, żeby to jako prawnik na to odpowiedziała. Poza tym, jakby krótko na temat okresu dopłaty. Pan nie był obecny na posiedzeniu komisji połączonych Komisji Komunalnej i Budżetu. To Pan nie wie, że Rada się długo zastanawiała nad tym i debatowała. I są przesunięcia w budżecie, które mają gwarantować dopłatę w tej wysokości do końca bieżącego roku, a nie do końca obowiązywania taryfy i na pewno radni mieli dylemat. Ci, którzy na komisji budżetu opowiedzieli się za tym, żeby zmienić dopłatę, wychodząc naprzeciw temu, że po prostu Rada w miesiącu sierpniu nie mogłaby podjąć uchwały bez wskazania środków finansowych na dopłatę. Nie wolno podjąć takiej uchwały, która powodują zwiększenie deficytu budżetu miasta i w związku z tym chcieliśmy mieć pewność, że mieszkańcy Kowa nie będą mieli od miesiąca września, że tak powiem, kwoty do zapłacenia wysokości na dzień dzisiejszy by to było prawie 25 zł. A po e, jakby informacji uzyskanej od prezesa spółki wiem, że mniej więcej e, taryfa powinna się utrzymać na, na obecnym poziomie. Być może będzie nieznacznie mniejsza, ale tego nie wiem. Proszę, Pan Paweł prosi o głos. powiedzieć, Panie spójrz, używaj, że Panie tych swoich wyliczeń właśnie na komisjach, na których rozmawialiśmy, były na tym, Na radujemy, w nie debatowani. Nie debatowani. no bo ja szanuję Pana Radzy, takie, żeby ta dopłata była w takiej samej wysokości, jak jest na dzień dzisiejszy. Proszę Pani, e, ja proszę Panią Maceną, żeby powiedziała że po prostu rada, nie może podjąć uchwały do końca roku e, zgodnie, e, zgodnie z prawem, jakiego obowiązuje naszym kraju, Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz Jeszcze mam prośbę do Pani Skarbnik, żeby Pani Skarbnik podała dokładnie wszystkim Radnym, ponieważ tu nie ma tego, że tak powiem, dokładnie zapisanego, tym, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji, ile dokładnie jest zwiększona kwota dopłaty na rok, na dopłaty przeznaczone na rok 2013. 13, które są już w projekcie zmian w uchwale budżetowych. No, po prostu ja, na ile było, a ile w tej chwili jest przeznaczone na poprawę. wspominała o że Rada może podjąć uchwałę dotyczącą złagodzenia skutków. Ta uchwała jest obciążenia społecznym społeczeństwa. A ta uchwała wręcz inaczej działa. Ona nie łagodzi skutki, tylko obciąża społeczeństwo. I drugie pytanie, czy powiedzmy tutaj możemy podejmować uchwały w trakcie obowiązywania już ceny, bo de facto w trakcie trwania taryfy zrobiliśmy dopłaty i obowiązuje pewna cena, czy można podczas taryfy, obowiązywania taryfy zmieniać cenę, tutaj regulując ją dopłatami. Czy to jest zgodne z ustawą o zaopatrzeniu w i badanie ścieków, jakich innych przepisów? Proszę bardzo. Zgodawców tej uchwały, jeżeli chodzi o grudzinę, o te dopłaty, pan Burusz mógłby wykonać y, tą uchwałę o dopłatach y, mieszkańcy którzy teraz płacili 15 zł, tylko naszą obawą było, było to, w momencie kiedy przyjdzie nowa taryfa, teraz w sierpniu czy na wczerwcu, Jak ile będziemy płacić za wodę i za ścieki od miesiąca września. I dlatego żeśmy postanowili, to jest ciężka decyzja, ja, ja za tą spółką nie głosowałem, ja zastałem tą sytuację jaka jest. Po prostu w no dobrze, ale w tym momencie jest tak, że po prostu mamy sytuację jaką mamy i chodzi o to, żeby mieszkańc od września nie płacił 24 zł. po to była to dopłata na tyle powiedzmy zróżnicowana, znaczy po to, żeśmy tą dopłatę zrobili taką równą do końca roku, żeby ta podwyżka była 2 zł, a nie, 7, nie, nie 9 zł. o to chodzi o to, było założenie komisji, to nie są łatwe decyzje, bo nikt tego nie robi po prostu, nie było. Ja, wiem, ja, bo ja rozumiem, się. ale z dokumentu typu yy, uchwała w sprawie yy, do y, taryf, y, dopłat do taryf nie wynika to że to jest kwota, która będzie gwarantowała. My się tylko mówi o dopłatach do końca obowiązywania taryf, ale nic się nie mówi, że do końca roku, ani w zasadzie nie był... ja Ale Pani Beceraz teraz to wytłumaczyła wyraźnie, że możemy tylko podejmować do czasu obowiązywania taryf dopłatę, a potem w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową mamy zagwarantowane środki do końca roku ale tutaj się mówi, że tak będzie brakowało środków tutaj, tutaj jak się pisze, że uwzględniając dopłaty tylko do 17 września 2000, zgodnie z uchwałą utrzymującą poziom, będzie brakowało w budżecie tak. Proszę bardzo, proszę bardzo pani Węcanie. Również przyjemne ceny, jak i czy się powiązuje z płatności yy, rad Tutaj yy, rad yy, podatku od nieruchomości Bym poprosił o odpowiedź na ten temat Panią Skarbnik. mieli, e, czy, czy mamy szansę. Pani Skarbnik chyba była zajęta e, czymś tam. E, Pan się zadał pytanie, jak wyglądają e, spłaty należności wobec gminy przez spółkę KSWiK, to znaczy podatku, który spółka płaci. Proszę bardzo Pani Agaty. Proszę. bardzo Pani. Przykładnie, bo ja też y, taki problem nie miałem z jakichś czasu przy Torem do ulicy Szkolnej, jeżeli by Państwo chcieli zabrać głos na temat mieszkańców na temat ulicy Szkolnej, to proszę, bardzo proszę w tej chwili. Jaki jest koszt przybudowy ulicy na przykład? Bo jeśli się wydaje, że bardzo duży Pan tylko fajnie funny... Jak do zainteresowanych i obecnego projekty przeglądali, one rzeczywiście są zrobione na kierunku. po pierwsze, a po drugie one są zrobione. tego, że jest Pani Mecenas. Pani Mecenas się tym zajmowała, jak gdyby trochę możliwością wyjścia poszczególnych firm ze spółki KSWiK i ponieważ padło pytanie konkretne od mieszkańców, a nie, nie często przychodzą, no chciałem, że Pani Mecenas powiedziała, powiedziała e, że to nie jest takie proste, bo zapis był konkretny w trakcie tworzenia tej spółki, ale może Pani Mecenas bardzo poprosi, poprosiłby, żeby powiedziała. Tak jest. I można na tej podstawie rozwiązać umowy, ponieważ dlaczego Ja bardzo przepraszam, ale ja nie mogę pozwolić na taką nie. konwersację na, na, na, na sesji Rady Miejskiej. E, odpowiem tylko tyle, że my nie możemy, jako Rada, nie mamy wpływu na tworzenie taryfy e, i nie możemy się odnosić do taryfy, jaka obowiązuje w Poznaniu, w Gdyni czy gdziekolwiek. Taryfę tworzy spółka. Przepraszam, ta ryba tworzy spółka e, i jeżeli nadzór prawny, że tak powiem, ja już powiem, idę dalej, wojewody Domnośląskiego nie znajdzie e, podstaw do tego, żeby ta taryfa nie weszła w życie, to ona zawsze wejdzie w życie bez względu na jej wysokość. E, ja myślę, przepraszam, ja myślę, że to w kwestii... Możemy domagać się obniżki opłat za podejście. Ja myślę, że to, to wyczerpuje jako dodatkowa część tej sesji, czyli informacje dla mieszkańców taką. Może trochę w Piłgórce, ale podającą szczegóły, jak to wszystko wygląda. A teraz zwracam się do Pani Panów Radnych. E, czy chcieliby zabrać już głos konkretnie w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja chciałem jeszcze dodać, żebyśmy tutaj nie doszygłowili, że powiedzmy sprawdzenie wysokości i zasadności wysokości może dokonać tylko burmistrz jako wspólnik poprzez swoim urzędników. bo my jako Rada to jeszcze wytłumaczyli, ale wysokość i Zasadność takiej wysokości ceny wody i ścieków może to wykonać w poprzez swoich pracowników. Dziękuję bardzo. Bo to nie można mówić, że Rada powiedzmy tego rada, to co możemy, to żeśmy przekazali. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Pań z Panów Radnych chciałby Proszę pani. W Nie wpływ tylko mają opowiedzi mają prawo kontrolować. Ja bardzo ja proszę, panie proszę panie nie wchodzić w słowo. Proszę Panie Burmistrzu. W wysokości 1 603 zł w skali całego roku 2013 powstanie niedobór w budżecie miasta w wysokości 891 150,94 zł. Pomniejszone to o planowane yy, znalezione pieniądze w wysokości 510 daje to kwotę 381 150 zł. A z uwagi na to, że grudzień jest płatny w styczniu. No to daje nam to kwotę do znalezienia 211 600, 605 zł. W związku z powyższym jest to, to kwota realna, którą trzeba było znaleźć, nie zmniejszając, powiedzmy, w chwili obecnej do, do tego dopłat do istniejących taryf. I dlatego uważam, że tutaj, co powiedział Pan Górnisz, co chwale, jeżeli powiedzmy będziemy mieli oszczędności na przetargach, moglibyśmy tą kwotę zagwarantować powiedzmy i nie powodować wzrostu y, cen dla mieszkańca, aby korzystać z tej możliwości. 211, dokładnie wynika to. Do tego. Ja jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi od Pani Skarbnik, bo tutaj żeśmy mieli, podawała Pani y, ceny wysokości, czy są w netto czy w grudniu, y, netto czy w brutto. Za grudzień 2012, styczeń, minuty masz. Są kwoty wyrzucone w tej tabelce dotyczące, ile żeśmy wydatkowali. Hmm? W jakiej to jest, brutto czy netto to są kwoty? Brutto. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, czy są projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie dobrad dotarły dotarł, za zbiorowe wodę i zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Preś uchwały zawarta została w paragrafie 1. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały włoża się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. Praca moc uchwały 1. Numer 39 Dzienność przez 197 przez 12 Rady Miejskiej w Kowarach znaczy z 6 grudnia 2012 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaproszenie wody wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. 2. Numer 40 łamane przez 198 przez 12 Rady Miejskiej w z na 6 grudnia 2012 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie za zbiorowe zaroszenie wody i zbiorowe opłatanie ścieków na terenie miasta Kowary. Paragraf numer 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa, i z Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Yy, proszę podać yy, wynik głosowania. Jedna wstrzymująca, trzy przeciw, reszta za. Yy, jedna, osiem, za. trzy przeciw, jedna przeciw, trzy osoby przeciw, jedna wstrzymująca, osiem osób. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Yy, proponuję, 10 minut przerwy. Kto z Państwa jest za tym, proszę o za Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No, I teraz proszę o uwagę. Znawiam porządek 51. sesji Rady Miejskiej. Jesteśmy w punkcie 3C w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Ja bardzo bym prosił Panią Skarbnik, bo tu trzeba nanieść takie drobne, że tak powiem, autopoprawki. Proszę skarbnik, proszę o podgotowanie. Podróże y, służbowe zagraniczne i tu podróże służbowe zagraniczne i czym jest produkowany wzrost tych podróży? W tym yy, też podstawowych mieliśmy tu 0,0 w planach, a tutaj wzrost jest yy, o 63 784 zł, a to jest 11 256. Dobrze, czytałem? Strona 4. Co się zmieniło? W planach mieliśmy 0,0, teraz mamy 63, 784, bo obchody oczywiście były znane już w 2012 roku. Czy nie, no, Panie Przewodniczący, chciałem dodać dwa, trzy słowa, bo chciałbym, żebyśmy wszystkie swoje jakieś tam. Cała ta uchwała była omawiana na komisji budżetowej. Yy, poświęciliśmy na to dużo czasu swojego prywatnego, po swojej pracy. Przyszła Pani Skarbnik, przyszliśmy członkowi komisji. I mimo wszystko chciałbym, że jak dochodzi już naprawdę do sesji, na której mamy podejmować uchwałę, to nie chciałbym, żebyśmy by tą samą uchwałę omawiali jeszcze na sesji, bo te to, bo to sesje potem trwają 2-3 godziny. Gdzie powinniśmy de facto te uchwałę już podejmować? No jeżeli są jeszcze jakieś pytania, można zawsze, nie wiem, mnie się spytać, można podejść do Pani Skarbnik, dowiedzieć się tego przed sesją. Omawiamy z powrotem te same uchwały dokładnie na sesji. Nie widzę takiej, takiej potrzeby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym, paragrafie drugim i paragrafie trzecim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Trzy osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. To jest zamknięcie sesji. Zamykam. Porządek dobra 51. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo wszystkim za